Zbyt szybka jazda to wciąż najczęstsze przewinienie kierowców. Prędkość pozostaje główną przyczyną tragedii na drogach, przyznaje Remigiusz Rakowski z drogówki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Czasami chwila nieuwagi, przekroczenie dozwolonej prędkości, jeżeli dojdzie do zdarzenia np. potrącenia pieszego, czy to nawet w terenie zabudowanym, jeśli prędkość będzie załóżmy 70 km na godzinę, nie dajemy szans temu pieszemu na przeżycie. Dlatego jest tak ważne, abyśmy przestrzegali tych ograniczeń prędkości, ponieważ to może uratować czyje zdrowie lub życie. Dziś Europejski Dzień Kontroli. Aktualności jedynki. Tor Poznań znów działa po trwającej kilkadziesiąt godzin przerwie z powodu przekroczeń norm hałasu. To było 36 godzin obaw o przyszłość toru, przyznał w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski Sebastian Urbaniak. Decyzję o zamknięciu toru ocenia jako niesprawiedliwą, tym bardziej, że jego zdaniem jest bardzo potrzebny, m.in. służbom mundurowym. Służby mundurowe tutaj z nami trenują. My staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy i naszych umiejętności w tych słynnych. Mobilne studio, z którego nadano specjalną audycję z okazji stulecia radiowej jedynki. Słuchacze mogli zobaczyć radio od kuchni.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 Woda. W nocy możliwe przymrozki na północy Polski, na Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce z kolei przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od minus dwóch stopni na Pomorzu do plus 8 na ziemi lubuskiej. A teraz czas na morską. Prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra do godziny siódmej. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje pod wpływem klina wyżowego znad Skandynawii. niż z ośrodkiem 1014 hektopaskali znad krajów bałtyckich powoli przemieszcza się na północny zachód. Dzika dostać nie ma dla mnie chyba żadnych większych szczęść. Nie ma żadnych większych szczęść. Znalazłem Cię. Chłodzi mnie wiatr, koi mnie cień, prostą już drogę ma, Świecić nam będzie dzień. Tobie Muzyka Władysława Szpilmana, a słowa, słowa Jerzego Wasowskiego. Piosenka Znalazłem Cię, którą śpiewa Piotr. Zubek jeszcze, jeden utwór Piotra Zubka. Tym razem już y, muzyka należy do y, Jerzego Wasowskiego, ale słowa nie do Jermego Przybory, a do Antoniego Marianowicza. To jest y, piosenka z muzykalu Pamiętnik Pani Hanki, a Historia To Piotr Zubek przy fortepianie Bogdan Hołownie i dwie piosenki, które napisał pan Jerzy Wasowski. Jedynka to jest radio. Już 26 minut po godzinie 20. rêve après rêve nuit sans sommeil wieczoru zatytułowane Drugie lato i to był sierpień 1960 roku i dziś z tego wieczoru chciałbym przypomnieć nie tylko kilka piosenek, ale również kilka ważnych monologów. Jeden. To jest radio. Wieczór y, piąty, zatytułowany Drugie Lat. Ach. Ech, jakaś to piękne dziś lato. Cudownie pachnie. Co to pachnie? Może to ta pani co przyszło? Nie, to lato. Byłeś w garażu? Byłem. No i co? Resory w porządku mimo przejażdżki po peryferiach? A i pośród mieściu w porządku. To w ogóle leciek nam się udał. <śmiech> I tanio kupiliśmy. Bardzo tanio. No. A w dodatku nie dużo spalał. Ile? No wczoraj to wyjątkowo nam spalił te palta. No, on jest niezupełnie czysty. No, to znaczy, że Wiesz, nowy bacik kupiłem. No. Praktycznie, co? Bardzo, bardzo porządny. Umiesz strzelać? No, oczywiście. Uuu, po takim strzale powinieneś trochę odpocząć, wiesz? Tak, uważasz? Tak. No, to teraz właściwie mamy już wszystkie niezbędne elementy żeby sobie w pogodne dni O, na zniechęcenie i stany depresyjne to my z przyjacielem mamy znakomity środek własnego pomysłu. Proszę posłuchać. No i to właśnie są fragmenty tego wieczoru, wieczoru zatytułowanego drugie lato. On miał swoją radiową premierę w sierpniu 1960. Uwaga, 1960 roku, jak to wszystko, genialnie słychać się. Radio, teatr wyobraźni. Dopiero później pojawiło się w telewizji, a zresztą do naszych czasów ten program telewizyjny się nie zachował, a więc można powiedzieć, że słuchamy tego z wyjątkową mocą. I muszę powiedzieć, że właściwie często mówimy o Kabercie Starszych Panów jak Jeszcze jednak taka opowieść z tego samego wieczoru i tu e, w mistrzowskiej m, opowiadaniu Edward Dziewoński, ktu, który jest kuszelasem. Kuszelas w tym wypadku jest facetem, który e, jest no, prawnikiem, nazwijmy to rzeczy po imieniu. Przynajmniej od, odbiera różnego rodzaju telefony, o których zaraz się dowiemy co się dzieje. No i oczywiście e, Jeremi Przybora przy tym wszystkim jest, przyszedł po poradę. Rozalio, od bzów jest widno Ach, uczyń cośkolwiek bez sensu Rozalio, przestań na chwilę Na jedną noc rodzić dzieci Już słowik zawrotnych trylów Rozpina nad tobą sieci Taki słowiczy to zwyczaj Że srebrem kancony on płaci za to, że żona Słowicza, w Słowiczej trawi czas ha, ha, ha, ha, cie, he, he. a jakimż tobie prezentem, jaką nagradza pamiątką mąż, cerowanie skarpetek i ciągle nowe dzieciątko. Radiowy kabaret starszych panów, który we fragmencikach króciutkich przypomnieliśmy już za, za 7 minut godzina dwudziesta Paweł Sznopkę dziękuję za wspólnie spędzony czas z panem Jeremim, z panem Jerzym Wasowskim. No i ich muza w finale z telefonu zaufania Hanna Banaszak. na historię ogarnął no kto? no kto no wiadomo ci I panowie z Media Expert, Expert. teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl nawet kiedy rzucisz palenie drogi oddechowe są cały czas podrażnione co sprzyja występowaniu kaszlu palacza <śmiech> Sięgnij po podytusan specjalistyczny produkt na kaszel palacza pastylki do ssania